Minęła pierwsza, tym program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki Olaf Warzyński. Prezydent analizuje sytuację dotyczącą wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Tak, szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej odpowiadał w Dallas na pytania dziennikarzy o decyzję głowy państwa. Marcin Przydacz towarzyszy Karolowi Nowrockiemu w jego wizycie w USA. Rządzący liczą, że w tym tygodniu prezydent odbierze ślubowanie od sześciorganowych organowych sędziów Trybunału. Uważam, że to są dni. Wróci prezydent ze Stanów Zjednoczonych i będzie podejmował decyzję. A my będziemy robić swoje. Znaczy sędziowie muszą po prostu rozpocząć funkcjonowanie w Trybunale Konstytucyjnym. Mówił senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schatyna. Politycy koalicji zapowiadają, że jeśli prezydent nie odbierze ślubowania, to sięgną po plan B. Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński przestrzega. Bez obecności głowy państwa ślubowanie nie będzie skuteczne. Jeżeli sędziowie, których ślubowanie miał odebrać prezydent, mają ślubować przed panem Czarzastym, to to ślubowanie będzie nieważne. No pewnie potem pan Czerżasty może ich zaprosić na kawę i ciastko do gabinetu, ale to tyle jeśli chodzi o ich bycie jakimikolwiek sędziami. Sejm dokonał wyboru sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego 13 marca. Od tamtej pory prezydent nie podjął decyzji w sprawie odebrania ślubowania. Wybuch miny pułapki przyczyną obrażeń polskiego żołnierza w Libanie. Na szczęście nie zagrażają one jego życiu. Do zdarzenia doszło podczas patrolu naszego kontyngentu wojskowego.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 I to Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna zrobić więcej, aby było czym pomagać, aby rzeczywiście było czym zapewnić to bezpieczeństwo lokalnej ludności. Tymczasem, jak informuje misja Unifil, w pobliżu wioski Atshital Kwasair na południu Libanu zginął jeden z żołnierzy sił pokojowych ONZ. Do zdarzenia doszło w wyniku wybuchu pocisku w jednej z baz misji. Kolejny żołnierz został ciężko ranny. Prezydent Izraela wyraził ubolewanie z powodu zamknięcia Bazyliki Grobu Pańskiego przed chrześcijańskimi hierarchami. Itchak Herzog rozmawiał przez telefon z łacińskim patriarchą Jerozolimy kardynałem Pierbatistą Pizzabalim. Zdarzenie nazwał niefortunnym incydentem. Izraelska policja w Niedzielę Palmową nie pozwoliła wejść do Bazyliki Grobu Pańskiego kardynałowi Pizzabali oraz Kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Jelpo. Prezydent Karol Nawrocki wyraził swój zdecydowany sprzeciw. Działania izraelskiej policji potępili też prezydent Francji oraz premier Hiszpanii. A szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas uznała incydent za naruszenie wolności religijnej. To są aktualności jedynki. Warszawscy strażacy ugasili pożar hali z makulaturą w dzielnicy Targówek. Na miejscu pracowało 17 zastępów, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitorowała jakość powietrza. W pożarze nikt nie ucierpiał. Hala spłonęła w całości. No tym, czy jej konstrukcja będzie musiała zostać rozebrana, zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Trzy osoby zginęły w wypadku na ekspresowej s w okolicach Wilkowa Wielkiego na Dolnym Śląsku. Na drogi autoosobowe zderzyło się z ciężarówką, mówił w TVP Info Jarosław Zbozień z Policji w Dzierżanowie. Wstępnie możemy powiedzieć, patrząc nawet na wrak tego pojazdu, że w grę wchodziła niestety nadmierna prędkość. Jerzyja kierująca pasatem i dwóch pasażerów. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Był trzeźwy. Czas z zimowego na letni zmieniliśmy poprzedniej nocy, ale skutki tej zmiany niektórzy z nas mogą odczuwać jeszcze nawet przez kilka tygodni. W jaki sposób? O tym Maciej Szefer.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 W nocy przymrozki w pasie od Dolnego Śląska przez centralną i zachodnią Polskę po warmie Mazury i Podlasie. Możliwe spadki temperatury do minus 2 stopni przy gruncie do minus 5. Na południowym wschodzie i na krańcach północno-zachodnich opady deszczu w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, a w dzień deszcz na zachodzie i południowym wschodzie w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg. Na zachodzie burze i opady krupy śnieżnej temperatura maksymalna od 2 do 13 stopni. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Klin wyżowy znad Europy Zachodniej i Południowego Bałtyku słabnie. Zatoka Niżowa z nad Morza Norweskiego i Morza Północnego przemieszcza się na wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską.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 Widzialność dobra do bardzo słabej, miejscami mgła. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do południowego, skręcający na zachodni 4 do 6, w porywach 7, słabnący na 3 do 5. Stan morza 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, opady deszczu. Wybrzeże środkowe. Wiatr z kierunków południowych 4 do 5, okresami 6, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz. Zatoka Gdańska, wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 5, stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5.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 Muzyka nocą. Przez krótki dzień Bez reszty pamięć Wciąż wypełniasz mi Bo dookoła bezustannie Ty, tylko ten Może ty mi powiesz, jak to było Co mnie w tobie zachwyciło Tak beztrosko sobie żyłam Wszystko się zmieniło, co mnie w tobie zachwyciło Co mnie w tobie zachwyciło, co... A jak Irena Jarocka w Jedynce. Nocną dzisiejszą gościnią jest Magda Gacyk, dziennikarka mieszkająca kilka miesięcy w roku, nawet do połowy roku w Polsce, a kilka miesięcy w roku nawet do połowy w Stanach Zjednoczonych, w San Francisco, zajmująca się głównie Doliną Kczemową, ale jednocześnie będącą obywatelką tego kraju, także Rozmawiamy też o wydarzeniach. Za chwilę, tak jak obiecałem, przejdziemy do tematyki technologicznej, no, ale nie mógłbym mnie spytać, bo przecież jednak rzeczywiście, że ta, o tej właśnie tutaj mówię, obiektywności naszego radia, o konferencję SIPAK, o, o udział prezydenta Nawrockiego, czy media relacjonowały ten jego występ? <śmiech> <śmiech> absolutnie, <śmiech> absolutnie relac relacjonowały, aczkolwiek relacje te... Um diametralnie odbiegały od poprzednich. SIPAK jest największą konferencją prawicowców na świecie. Ma zresztą swoje zagraniczne filmie, ponieważ ma też ambicje rozprzestrzenić się na świat cały. Od kilku lat jest na Węgrzech, ale też jakieś wydarzenia związane z SIPakiem mają miejsce w Belgii i w Niemczech i w Brazylii. Tym niemniej po raz pierwszy od lat 10 na Sipaku u nie pojawił się prezydent Trump. Najważniejszą, jeśli chodzi o stanowisko osobą, był prezydent Karol Nawrocki. No to możemy być dumni. Mo możemy być dumni, aczkolwiek yy, no, nie było godnego współtowarzysza dla naszego yy, prezydenta. Tak? On, on był tam niejako osamotniony, jeśli chodzi o... Yy, o, o, o poziom wypowstwa tak spróbuję to ująć. I to był inny SIPAK, to był SIPAK, na, czyli mm, konferencja tak, prawicy amerykańskiej, na którym no, Donald Trump nie spotkałby się, gdyby był i miał chyba tego świadomość z entuzjastycznym przyjęciem. Pierwszego dnia na pytanie y, prowadzącego cały ten, y, całą tą serię y, rozmów, wywiadów, prelekcji. Y, czy uważają, że prezydent powinien zostać odwołany w procedurze impeachmentu? Y, Rozległy się oklaski i, y, wow, to nie y, o i tym pełne tym, energii, okrzyki, tak, tak, na co szybko prowadzący uciął to w zarządku, mówiąc, to nie jest właściwa odpowiedź i przeszedł dalej. Tym niemniej oczywiście ta scena natychmiast wylądowała na poczesnych miejscach, nawet na jedynkach wiadomości w różnych mediach, bo był, ta scena była takim bardzo symptomatycznym momentem, pokazującym, że prawica nie jest tak jednolita jak była jeszcze rok temu, że temat tegorocznego sipak to miały być tak naprawdę walki z lewicą. Miano rozmawiać o tym, że to najwyższy czas, żeby już tak ostatecznie rozprawić się z łołkizmem, z tym takim progresywnym nadmiarowo według konserwatystów myśleniem. Tymczasem tak naprawdę y, mówiło się głównie o wojnie, oraz toczyły się zakulisowe walki o schedę po Donaldzie Trumpie, bo już czas my o tym pomyśleć. 2028 y, i już zakulisowe y, rozmaite akcje się toczą. To jest, naprawdę to mało jest walka między JD Wensem i y, m, m, Marco Rubio. Y, Wiadomo, że w tej chwili znacznie lepsze notowania ma Marco Rubio. No ale właśnie może ta taka dystans y, J.D. Vance'a do wojny, tak, na, znaczy to jest do, dobrze obstawił, że, że y, być innym po prostu, mieć in, in, inną postawę i może się okaże po prostu, że to właśnie y, będzie przepustką do nominacji. Mm. Nie wystarczy być innym, trzeba być innym tak, żeby inni Cię mimo wszystko, mimo Twojej inności, pozwolę sobie na tyle tautologii, wybacz, jednak Cię akceptowali. J.D. Vance jest inny w sposób nieakceptowalny dla większości wyborców amerykańskich nie jest po prostu lubiany nawet wśród republikanów. On tam trzyma się y, na rozmaite sposoby blisko prezydenta. Bardzo często może mu coś tam szepnąć do ucha, ale... Y, ale nie jest to ulubiony polityk nawet wśród ruchu maga. No Tak to jest z bucami, że nawet wśród swoich nie wzbudzają zaufania, nawet jeśli mają tak wysoką pozycję. Dobrze, to będziemy kończyć. Jeszcze powiedzmy tylko w ogóle, zaraz będziemy rozmawiali o tematach bardziej lifestyle'owych czy technologicznych, ale na dziś, jeśli chodzi o tematy, debaty, tematy rozmów, tematy w yy, talk showach i tak dalej. Czy bardziej właśnie zwykłe życie ludzi, yy, sztuczna inteligencja, takie tematy dominują, czy bardziej polityka? Czy w ogóle da się to, to, to, yy, to powiedzieć, o czym jest? Yy, więcej o ai czy więcej o, o Trumpie? W tej chwili absolutnie opinią publiczną, uwagą opinii publicznej zawładnęła jednak wojna. Amerykanie myśleli, że są bezpieczni, że to nie jest typ zagrożenia, który będą przeżywać. A tu jednakowoż okazuje się, że tak, że są realne zagrożenia. Przecież my tutaj w Kalifornii przez kilka dni byliśmy na bardzo podwyższonym stopniu, poziomie alertu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ten poziom jest podwyższony do tej pory, dlatego że FBI przekazało gubernatorowi Kalifornii, Gavinowi Newsomowi, informację, że grozi nam seria ataków terrorystycznych dronów nowych. Mm, Aha, czyli wcale nie, muszą lecieć, być... wcale nie muszą lecieć z Iranu, tak? Nie, one, mia one, miały, y, one miały trafić z wybrzeża. One miały być wystrzelone czy tam wypuszczone y, z wód y, z tych y, przybrzeżnych Pacyfiku, ewentualnie nawet zatoki, bo mówiło się głównie o Los Angeles i San Francisco. Y, i przez kilka dni było naprawdę mm, wzmożenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. To był ten też czas, e, kiedy odbywała się gala Oscarów. No to e, teatr, e, w którym to się odbywało, był jak twierdza, absolutnie nigdy jeszcze tak, tak ścisłego... No dobrze, gale Oscarów to są, wiesz, VIP-y, które są zamknięci i tak dalej, ale powiedz mi, jak się to ma na, bezp na temat bezpieczeństwa y mundialu, który między innymi w Stanach będzie, bo to jest chyba najbardziej y ciekawe. Nie jesteśmy przygotowani na to. Już wiemy, że nie jesteśmy na to przygotowani, jeśli chodzi o ochronę. Mm, ale kto to powiedział? No mi... to dość powiedział taka, taka no, bolesna szczerość. Mm -hmm. y tak i, i być może coś się da z tym zrobić, ale to będzie zupełnie y inny pejzaż, w którym Mundial będzie się odbywał. Y y nie, nie chcę wyrokować, ale na razie to nie wygląda... Zbyt wesoło i widzą to też no, inne kraje, które zgłaszają swoje zastrzeżenia, które mówią, że no dobrze, no ale jakie są gwarancje? że nasi sportowcy, nasi działacze sportowi, nie wiadomo kto ważniejszy, będą bezpieczni. I tutaj nie za bardzo jest odpowiedź. To dopiero wszystko się rodzi. Przecież to wszystko zdaniem prezydenta miało być krótką, miało... lokalną, która się szybko skończy bardzo spektakularnym zwycięstwem. Dobrze, to koniec już y, tych... Nie, no jeszcze jeden temat musi być. Podpis Donalda Trumpa na dolarach. Jak ludzie zareagowali na to? Nie, to, to, już, nie, to już nawet jest y, w zalewie y, rozmaitych y, czasami... Y, nieco apokaliptycznych, dystopijnych wiadomości, to, to, to już nawet nie ma reakcji. Nie ma też reakcji na to, że y, złocone telefony komórkowe Trumpa, które sprzedawał jeszcze kilka miesięcy temu, w ogóle nie działają. Mm, no, nie, nie, i wszystko złote, nie wszystko złote, co się świeci. My jesteśmy, szanowni redaktorze, uodpornieni na takie drobiazgi. My już teraz nie, nie możemy sobie pozwolić na przejmowanie się, e, mówiąc wprost, takimi e, trampowymi duperelami, bo mamy naprawdę poważniejsze problemy na głowie. Jeszcze za chwilę będziemy zajmować Kubę, bo jak państwo wiedzą, e, Donald Trump zapowiedział, że będzie to dla niego zaszczyt e, Ja mówię to z jak Państwo pewnie słyszą, nieco sarkazmem, proszę mi wybaczyć, ale pewien sarkazm i, i przemrużenie oka i humor to jest naprawdę jedyne, co nam pozostało, bo tak naprawdę, tak naprawdę to nastroje są minorowe i bardzo przygnębiające. Dobrze, to znaczy źle. When a man loves a woman, to jest piosenka o mnie i o Magdzie. Persis Sledge. No wszystkim, o czym rozmawialiśmy na temat prezydenta Trumpa, ja zastanawiam się, jak rozumieć słowa prezydenta Nawrockiego, że bardzo chciałby, czy Polacy chcieliby, żeby takich przywódców jak Trump było więcej. Czy to jest perwersja, czy to jest po prostu jakiś sposób y, na no, takiego bardzo wyrefinowanego przeciech humoru. Ale tego się nie dowiemy, bo zapewne nikt nie zada pytania y, prezydentowi Nawrockiemu, no bo chyba raczej dziennikarze będą się już bać zadawać pytania. Dobra, zostawiamy politykę yy, i jesteśmy w San Francisco, tam gdzie byliśmy zresztą, ale to było takie San Francisco światowe, a teraz jest takie San Francisco lokalne. Jaka dzisiaj pogoda? Halo? Halo Magda? Halo. Tak, Tak, tak, tak. Jaka dzisiaj pogoda w San Francisco? Bo, bo chyba to była taka porządna zima z tego, co widziałem. Halo, halo? Coś zaczęło nam przerywać, ale mam na razie, mam nadzieję, że tylko chwilowo. Ale słyszysz mnie czy nie? Tak. Okej, okay, dobrze, bo chciałem zadać pytanie, o, widziałem na twoich profilach kilka tygodni temu jakieś dość dziwne, a propos dystopii, apokaliptyczne, zimowe zdjęcia. Tak, zima była, bo proszę Państwa, no Kalifornia ma też góry i w tych górach w tym roku napadało straszliwie dużo śniegu, więc wydawało się, że sezon narciarski będzie utrzymywał się, jak czasami to bywa, do lipca w Sierra Nevada. Tymczasem, tymczasem w ciągu dwóch tygodni większość znamienita śniegu stopniała. Najgorętszy marzec w historii notowanej Stanów Zjednoczonych. A no proszę, proszę. Myślałem, no wiesz co, bo znaczy dlaczego się pytam w ogóle o, o śnieg? Bo pokazałaś jakieś zdjęcie i tam, jaka była wysokość tego śniegu? To było na, na wysokim pierwszym Piętrze, połowa, okna. tak Ja po prostu nigdy Więc czegoś jakieś, takiego nie myślę, widziałem. Dlatego pięć, pytam 5-6 metrów, dobre 5-6 metrów. No to nieźle, no to nieźle. Dobra, już jesteśmy przy tematach z tych, które zapowiedziałem. Co jest obecnie hitem w Dolinie Krzymowej? Co jest najbardziej tematem na fali? No, cały czas... Cały czas mamy ten boom związany z technologiami sztucznej inteligencji, z AI-em. Cały czas to się rozwija i rozwija się prężnie i szybko, ale co za tym idzie... To to, że trendem, jeśli chodzi o produktywność i optymalizację, już zasugerowałeś, że nie lubisz tego słowa, ale to jest hasło wytrych w Dolinie Krzemowej, optymalizację pracy, to jest tak zwany trend 996. To jest zjawisko, które przewędrowało z Chin. Tam zostało zakazane wprawdzie sądownie w 2021 roku, ale zanim zostało zakazane, to trend ten no, cieszył się ogromną popularnością wśród chińskich Japi. Bo to 996 to jest praca od 9 rano do 9 wieczorem, 6 dni w tygodniu. Wow. Ale to jest barierczo. Wariactwo, ale y, dla wielu skuteczne i efektywne wariactwo, bo w tych wszystkich startupach, które proszę Państwa powstały od 2022 roku y, w tak zwanej y, dzielnicy mózgowców, czyli w Hayes Valley, to jest dzielnica San Francisco, y, tam są młode, wilczki, głodne sukcesu i mające świadomość, że jeśli chodzi o nowe osiągnięcia w AI-u, trzeba się spieszyć, bo konkurencja nie śpi. To jest taka sama um, atmosfera, ten sam klimat, jaki mieliśmy w Dolinie Krzemowej w latach 80., -tych, 90. -tych i później. Um, nie w ostatnich kilkunastu latach, bo Dolina Krzemowa troszkę się zestarzała i troszkę się uspokoiła, ale nowe pokolenie rośnie i nowe pokolenie no, chce osiągnąć, osiągać takie właśnie spektakularne sukcesy. I wynajmują mm, kamienice, już teraz są rezydencje, bo, bo no, jest dużo pieniędzy inwestorów na rozwój AI, wynajmują rezydencje, duże domy po kilkanaście, dwadzieścia parę osób, które razem y, mieszka, śpi, pracuje, bawi się i oni rzeczywiście... Y, y, tę zasadę 996 stosują. Oczywiście y, za to trzeba będzie w którymś momencie zapłacić cenę, ale są młodzi pełni entuzjazmu i jeszcze prawdopodobnie wydaje im się, że ich y, biologia nieubłagana i wypalenie zawodowe nie dotyczy. A jeśli chodzi o taki, powiedziałbym y, obecność y, sztucznej inteligencji właśnie w debacie, y, który aspekt teraz jest Najbardziej y, na fali, bo y, zdaje się, że któraś z firm ogłosiła, że y, już powstała ogólna sztuczna inteligencja, ale spotkało się to z taką, y, raczej, jak, że to potraktowane było, że y, to chyba bardziej taka akcja autopromocyjna, a nie y, że super inteligencja naprawdę jest. Oczywiście. I tu, proszę Państwa, bardzo ważne zastrzeżenie. Jeżeli słyszą Państwo, że właśnie przełomowa sztuczna inteligencja, właśnie wydarzyło się, zrobiliśmy coś, co absolutnie zmieni dotychczasowe narzędzia, AI i będzie czymś nowym, że teraz to właśnie będzie AGI, ta generatywna sztuczna inteligencja, to naprawdę y, proszę dzielić na dwa, na cztery albo i osiem, y, dlatego, że y, za tym jest stoi po prostu marketing. Bańka EJowa może nie pękła i jeszcze długo nie pęknie, ale już powoli jak z balonika ucieka z niej powietrze. I już inwestorzy widzą, że yy, o, o, coś tak szybko się to skokowo nie rozwija, jak wydarzyło się przy okazji czata GPT. Yy, a tak naprawdę te wszystkie komunikaty no teraz to właśnie wymyśliliśmy coś naprawdę superowskiego. To chyba Nvidia To jest skierowane do, do inwestorów, to jest skierowane do akcjonariuszy Aha. i inwestorów. A z drugiej strony, zobacz co się dzieje, OpenAI właśnie zwinęło swój programik do tworzenia jajowych filmików SORA, który był bardzo modny przez jakieś kilkanaście tygodni. Głównie stosowali go małoletni chłopcy, tak wychodziło ze statystyk, którzy tworzyli różne te filmiki, te takie kotki grające na bałałajkach w kosmosie i tak Zupełnie absurdalne, nic nie wnoszące to, co ja nazywam syntetycznym szlamem. Coś, co zapycha internet, przepływa przez nas i tylko zajmuje czas. Więc Sora, która miała być dużym, ważnym narzędziem w produkcji filmów disneyowskich, bo OpenAI weszło we współpracę z Disneyem, no już nie będzie tym narzędziem, bo OpenAI zamknęło interes. Duża jeszcze większa rzecz, która się wydarzyła w ostatnich dniach, to Meta, która wyrzuciła do śmietnika cały swój projekt Metawersu, Uf. nad którym pracowała y, prawie pięć I na lat. na który parę dolarów y, wydała? 80 miliardów dolarów, proszę państwa, jak krew w piach. I y, y, oczywiście... Y, Pojawiło się oświadczenie, że no nie. Ale to trzeba powiedzieć, że, wiesz, że to, to, to nas tutaj dotyczy, bo, bo, bo oni chcieli nas. Znaczy my gdzie indziej mielibyśmy, my mieliśmy gdzie indziej być w, w jakichś kanałach wiz, w, w wirtualności i po prostu cała wizja świata, którą oni mieli, po prostu poszła do kosza, to nie tylko bi, jeden biznes. No, no oczywiście, bo byśmy mieli mieć paralelne światy, w tych paralelnych światach e, można było mieć własną tropikalną wyspę, być bigamistą albo trygamistą, nie SimCity wiem. SimCity mm -hmm. Naprawdę można było wszystko, tylko że e, jak być może państwo śledzili, tam do końca nic się nie udało. Te awatary, które miały... E, e, jak gdyby być wizualizacją naszych marzeń, tego jak chcemy wyglądać, były niepełne i to dosłownie, proszę Państwa, niepełne, to znaczy nie miały nóg. Bardzo długo w metawersie hasały same kadłubki. Nawet Mark Zuckerberg no, był bez nóg, więc internauci zaczęli się żalić, cała cała, że tak powiem, baza programistów rzuciła się do ratowania sytuacji. Długo się nie udawało, potem była jakaś taka poglądowa prezentacja, na której się okazało, że dorobiono nogi awatarom, czyli Markowi Zuckerbergowi na, na tej prezentacji, ale dorobiono przy pomocy normalnej animacji komputerowej, tego CGI, więc znowu się zabrano za kryzysowe PR i Nadrabianie i reperowanie. I rzeczywiście no, potem troszeczkę się to udało, ale, ale potem się okazało, że awatarom odpadają ręce. To niesamowite. To jest totalna porażka, totalna porażka. Ile, Ile włożono w te pieniędzy? 80 miliardów dolarów. Więc jak na tę sumę, to, no, to była porażka żenująca. To nie, to nie było potknięcie, to było wywrócenie się i wpakowanie się twarzą w kałużę, No naprawdę, z tego przez prawie pięć lat nie mogli się podnieść i w końcu uznali, no, z, to jest, to, to, to dobrze, to dobrze się stało, że tak uznali dla nas, że wirtualna rzeczywistość y, może za jakiś czas, ale jeszcze nie. Ale wirtualna ten... rzeczywistość jest, y, y, jest bezpieczna dla nas z takiego bardzo y, fizjologicznego, biologicznego punktu widzenia, ponieważ na pewno wśród państwa są gracze, y, ale jeżeli y, gra się w gry wideo, takie z fragmentami wirtualnej rzeczywistości czy rozszerzonej rzeczywistości, to niezmiennie, bo 95% użytkowników to ma, są problemy po dłuższym czasie, bóle, takie objawy jak przy kacu, bóle głowy, nudności, zaburzenia błędnika. To wszystko jest, proszę państwa, nasza biologia, bo nasze oczy widzą coś tam, jakieś te syntetyczne światy, a nasze mechanizmy w uchu wewnętrznym e odbierają coś innego, czyli my oczyma idziemy na przykład gdzieś tam y, po tej wirtualnej drodze, a nasze ucho wewnętrzne, nasz błędnik mówi e, e, e, e, my jesteśmy w miejscu, my stoimy, nigdzie się nie ruszamy. I ten dysonans poznawczy jest absolutnie niekomfortowy dla naszego organizmu. Poziom stresów wywala poza skalę, mm -hmm. jak mierzono przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Magda Gacyk powiedziała, że być może wśród Państwa jest dużo graczy. No, ja na przykład jestem graczem, bo zagram piosenkę sprzed prawie 100 lat i naprawdę 100 lat, lata 20, lata 30 poprzedniego wieku. A ja po prostu dla mnie to jest po prostu wow, jak z wczoraj. masz filmową rodę Ty masz dystynkcji, seksa, I sportowy styl Nikodem, Nikodem nierówna i nawet się z wodem Przy tobie, i i jego syn Też są byle kim Kto jest tak jak ty, atletyczny Kto ma taki wzrost Kto jest taki podoginiczny Nie do wiary wprost Nikodem, Nikodem Ty masz filmową rodę Karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Jest tak jak ty, atletyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotoginiczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową rodę. Karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Magda? Tak? Tak, nawet nas jeszcze nie było na świecie, jak ta piosenka była. Absolutnie. Bardzo, bardzo długo nas jeszcze nie było na świecie. A podobała się? Bardzo. No, Adamaston, osoba, której szkoda, że, że zapomniano. A także ja przynajmniej tutaj w mocy nocą staram się od czasu do czasu to nazwisko yy, mówiąc, które to jest. Bo nie to, że piosenki, lata 20, lata 30, okej. Okay. Ale to jest po prostu bardzo fajny, zdolny człowiek, który miał bardzo fajne przeboje. Pozwól. I, I pozwól mi powiedzieć, mhm. jak pytałeś o y, różne rzeczy, które się dzieją y, w sztucznej inteligencji, w technologiach z nią związanej, y, to y, takie przepuszczanie, y, masteringowanie takich utworów do czegoś takiego należy. Być może udałoby się stworzyć całkiem współczesną, całkiem czyściutką dźwiękową wersję y, tego utworu. No chciałbym, bo y, jakoś nie przekonują mnie wersje po 80-90 latach, że prawie jak, y, znaczy, że na nowe wykonane. No, no, no jednak nie. Ale zostawmy ten temat. Y, m, chciałem cię spytać o... Y, właśnie jeszcze oczywiście zostając przy sztucznej inteligencji i to, co nazwałaś cyfrowym szlamem. Dlaczego ten cyfrowy szlam w dalszym ciągu nazywany jest sztuczną inteligencją? Przecież tam nie ma nic inteligentnego w tym. Czy nie ma jakiegoś takiego postulatu w debacie technologicznej, społeczno-technologicznej, żeby po prostu odróżnić yy, yy, yy, jakieś rzeczy, no, płytkie, proste narzędzie od tego, co jest naprawdę inteligencją? Czy, czy nie, nie, da, nie, nie da rady i tak zostaniemy z tym? Prawdopodobnie z tym zostaniemy, dlatego że mm, debaty y, są, dyskusje się toczą, Nazywnictwo pojawia się, propozycje alternatywnych nazw. Na przykład? E, no, w, w, tak naprawdę pro, prosta inteligencja, tak? no. taka, którą mamy e, w tym, w telefonach na przykład, w większości, taka, która jest oparta na jakichś kilku prostych algorytmach, no to, no to, no to wiadomo, że, że na to powinno się mówić algorytmy. Na to, zresztą na sztuczną inteligencję też m, powinno. Tu wchodzimy w bardzo, bardzo tr trud, w gąszcz, że tak powiem, definicyjny. Dla, natomiast szybciutko, dlaczego prawdopodobnie to nie wyjdzie? Raz, Y, firmy, które y, tworzą sztuczną inteligencję różnego autoramentu, od tej takiej niezwykle prościuchnej do tej bardzo skomplikowanej. Y, no trzymają się nazwy AI, sztuczna inteligencja, dlatego, że jest to nazwa nośna. Dlatego może też być startup, który napisze cztery linie kodu binarnego i nazwie to sztuczną inteligencją, bo gdzieś tam to się mieści. To oczywiście y, jest taka sztuczna inteligencja, ta czterolinijkowa, jak była i w latach 50. i 60., ale marketingowo y, brzmi to mhm, świetnie. To się sprzedaje, to można no, lepiej opylić. Więc i mnie zależy na tym, żeby tutaj rozdzielić tak? dane, algorytmy, sztuczna inteligencja, generatywna sztuczna inteligencja. A jak już ile czasu potrwa ten taki, taki, taki, taki zachwyt, taki boom? Kiedy się obudzimy, bo ja nie, nie chodzi mi o to, że zabiera pracę i tak dalej, tylko że kiedy się okaże, że, że może jednak człowiek ma swoją wartość w tym, a, a to, że wszystko jest po prostu teraz cyfrowe, że właściwie wchodzimy do naszych społeczności a właściwie już tam nie ma człowieka, że kiedy się ludzie zorientują, że coś tutaj... Nie też zgubiliśmy, bo ja tutaj nie chcę żadnych wiesz, dystopijnych historii opowiadać, tylko po prostu tylko właśnie o biznesie, że właśnie, że, że człowiek to jest wartość po prostu, że niekoniecznie wszystko dać na, na świat cyfrowy. Mhm. I dlatego jest trend w Dolinie Krzemowej analogowy, taki, że wracają, y, hobby w postaci z, z, takiego y, grania w, w brydża, w krzachy y, i lekcje kaligrafii zaczynają być coraz popularniejsze. Tworzenie takich pamiętniczków czy takich zeszytów złotych myśli, jak no, ja podstawy. pamiętam miałam w, w podstawówce, tak, gdzie się wkleja, wpisuje. Y, więc jest taka immanentna potrzeba w człowieku, y, żeby jednak oderwać się od tych y, nieludzkich y, technologii, chociaż próbujących udawać człowieka. Y, więc to z jednej, z jednej strony, jak długo będzie y, trwała y, ta fascynacja? Y, i złowroga, i entuzjastyczna AI-em, no myślę, że, że ona już się powoli kończy, bo trzy czwarte Amerykanów ma ai -a serdecznie dosyć. Przy czym, przy czym my cały czas mówiąc o sztucznej inteligencji, tak naprawdę wyobrażamy sobie to, co widzimy, czyli, czyli to, co się dzieje w internecie, prawda? My nie widzimy e, wielu, wielu zastosowań sztucznej inteligencji, które są niezwykle dobroczynne dla człowieka. I mówię to z perspektywy kogoś, kto dwa dni, e, piątek i czwartek, przesiedział na konferencji dotyczącej zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie i opiece zdrowotnej. I tam się dzieje dużo, proszę Państwa, bardzo dobrych rzeczy. Bardzo dobrych, nie takich patologii, jak, jak właśnie ten wierzchołek góry, góry egajowej który widzimy, tylko dobrych, szczególnie w diagnostyce, um, szczególnie um, jeśli chodzi na przykład o rozpoznawanie różnych zmian patologicznych, jak guzy, te tkanki pobrane do biopsji, gdzieś tam na końcu świata, gdzie nie ma anatomopatologów, gdzie, gdzie żeby jakiekolwiek były badania histopatologiczne, to trzeba by wysyłać tę próbkę gdzieś tam daleko. Ona może się w tym czasie zepsuć, bo to niby formalina, ale... W teraz jest diagnostyka, jest, jest patologia, anatomopatolodzy robią to cyfrowo. Także to jest bardzo dobre. Jako pomagają, jako pomagierzy, a ja jako pomagierzy dla lekarzy diagnostów. Tylko że my tego nie widzimy, tak? I... I jak gdyby, a tu powinniśmy to docenić. Tu akurat zajmują się tym ludzie, którzy w znamienitej większości mają na myśli jednak dobro nasze, a nie tylko wyssanie jak największych środków finansowo-informacyjnych. Tak? Podobno, nasze dane podobno w tej dziedzinie sztucznej inteligencji nawet nie musimy się obawiać halucynacji, ktoś mi powiedział, więc jest to wiadomość miła. Magda, bardzo dziękuję, że z nami dzisiaj byłaś i takie fajne połączenie. Można powiedzieć, co tam Panie w Ameryce, co tam Pani w Ameryce, bo zarówno strony polityczne, jak i strony z pozostałych tematów. Ale jeszcze chciałem tylko na koniec zadać Ci pytanie o to, że wiele firm powiedziało, że telefony komórkowe to są... Y, czasowe y, urządzenie i że przyjdzie czas, że nie będzie telefonu komórkowego. Jakbyś mogła tylko najkrócej powiedzieć, czy w tej dziedzinie ktoś coś zdradził, co zamiast nich będzie? Mhm. Mm e, no tak. No. Też się dałam nabrać. Czyli to też była promocja, <głos> też była marketinga. No, znaczy ja, ja, to, ja, to, ja to słyszę od dobrych 15 lat, od dobrych 15 lat, proszę Państwa. I w pewnym momencie to, te telefony komórkowe to miały być takie jak gdyby tatuaże podskórne na przykład, które by funkcjonowały jako, jako smartfony. I oczywiście te tak zwane wearables, czyli te różne urządzonka takie cy cyborgiczne, cybernetyczne, które się nakłada i zdejmuje, to, to, to one się zmieniają. Ja na tej konferencji rozmawiałam z profesorem ze Stanfordu, który miał na sobie pięć takich... Um, różnych urządzonek, bo miał i oczywiście smartfona yy, i miał zegarek inteligentny i miał inteligentną obrączkę taką, która mierzy temperaturę ciała i miał w, na ramieniu taki... W, w Częściowo wstrzykiwany monitor na stałe, który mierzy poziom glukozy i nie, już nie, nie wiem, a jeszcze miał okulary takie z, z rozszerzoną rzeczywistością. I ja patrzyłam na niego naprawdę z, z dużym podziwem, ale czy coś zdarzy się takiego wyjątkowego w najbliższych latach to nie ja mówię, jest powrót do... Jest, jest taki nostalgiczny powrót jednak do, do tego, żeby już nie szaleć, żeby jednak przyjrzeć się tym czasom analogowym i dlatego na sam koniuszek mam dla państwa zagadkę wielkanocną, którą od razu rozwiążę, bo... No nie, daj mi, daj mi rozwiązać, no co ty rozwiążesz? Dobrze. Jak myślisz, redaktorze, czym może być a to jest bardzo teraz pożądane i popularne w Dolinie Krzemowej. Krzemowe jajeczko wielkanocne, zwane też Krzemową pisanką. Czym może być? Uh -huh. Co to jest? Co to jest? To, to tak zwane jaj... Krzemowa pisanka. Wkład, Krzemowa. Do, wkład, do wkład do Krzemowego koszyczka. No, no nie, to, to było trudne, to było trudne, przyznaję. Proszę Państwa, w tej chwili m, dla takich tych kolekcjonerów, właśnie y, takich, którzy z nutą nostalgii zerkają wstecz, y, kraszanką, pisanką Krzemową y, jest... Y, Rzadki teraz typ chipa komputerowego z lat 80., gdzie na tych płytkach krzemowych, na tak tzw. waflach, metodą fotolitografii, między układami scalonymi, zawsze było troszkę takiego wolnego miejsca i tam powstawały rysuneczki. W latach 80. to się nazywało krzemowe graffiti. I potem zapomniano o tym, to był taki swoisty znak wodny, niewidoczny gołym okiem. To trzeba było pod mikroskopem, bo to wielkości pyłku kurzu jest. I ta mogła być jak gdyby wygrawerowana. A to buźka, a to drzewko, a to zajączek, a to coś tam inne zwierzątko. I to był swoisty znak wodny, bo kiedy na przykład ktoś tam skopiował takiego chipa to producent mógł pójść, Musi powiedzieć, o, o, o, my tu mamy coś takiego, to jest oryginał, proszę zobaczyć pod mikroskop, podpis. ma znak, podpis i te, i szuka się tego, one są bardzo drogie, teraz kolekcjonuje się, trzeba mieć do tego. To są właśnie, proszę Państwa, krzemowe pisanki. Chciałem sobie to wyobrazić, ale nie wiem dlaczego wyobrażnia mi poddała takie tekturki z napisem SLD, czy jakieś inaczej, nie wiem. <grym> Ale, ale w dobrym kierunku, wizualnie w dobrym kierunku. <laughs> Magda, bardzo dziękuję. Magda Gacyk, San Francisco, Dolina Krzymowa, Kalifornia. Kalifornia, w której um, gubernatorem jest um, Gavin Newsom Tak. i jest to um, numer jeden wśród... Um, przy, przy przypuszczalnych, przypuszczalnych kandydatów na demokratów, czy ktoś, ma, tak, ktoś mu zagraża? Tak. Nie, nie, nie ma, nie ma na razie konkurencji, sensownej konkurencji na razie nie ma. Super, kiedyś porozmawiamy o nim. Bardzo dziękuję, życzę miłej miłego a Państwu za chwilę będę życzył miłej nocy. Obiecałem, że za chwilę życzeć będę dobrej nocy. Chwila minęła, no więc życzę. Andrzej Kajtan Tłuchoscy, którzy będą tutaj po godzinie 2. Panek Cieślak i Paweł Sito. Do usłyszenia. Radio. Program pierwszy Polskiego Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.